Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną weź. Właśnie ze mną, ty ze mną obok, ja z Serdecznie witam Was w podcaście Wracamy na chwilę Wracamy do nagrywania Wracamy do nadawania się ja przepraszam za głos, jest godzina siódma i troszeczkę. To nie jest tak, że wracam na i mam dopuszczony u Was z wcześniej rano, jak nam... I, I zapraszam Was na kilka podcastów. Tam, um, razem ktoś ma tam, tam, Jeśli i pamięta dlaczego właśnie ta piosenka się pojawiła dzisiaj to ma rację dokładnie rok temu dokładnie w tym samym miejscu i nadawałem z dziwnowa i dzisiaj znowu witam z was z nas Polskiego Morza Idę po schodach idę po schodach na wydmę wtedy też ten podcast się bardzo tak samo zaczną no i cóż, witam Was serdecznie podcast nie tylko dla orów ale to jest po prostu chęć bycia, o kurde jak ładnie nie, ja, i cóż Polskie Morze Bałtyckie najpiękniejszym morzem jest z racji piachu z którym można budować różne rzeczy a uja Filip jak to Potem usłyszycie, pewnie dziewczyny Powiedzą, najlepszym budowniczym jest A, Witam Was serdecznie w podcaście Ile to już razy ja już mówiłem Witam Was serdecznie Chyba z ponad 600 Ponominamian tych podcastów jest chyba z 600 Plus wideokasty I różne inne czasami występy gościnne Przepięknie Zatem witam Was serdecznie Po raz milion pięćset I... Szkoda, że Państwo tego nie widzą, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Ale woda jest cudowna. To nie jest, że zielona, ale jest cudowna. Tak. Polskie Morze, Bałtyckie. Słona jest nadal. Tak. Podobno legendy mówią, że zatopili tu jakiś statek wieki temu z solą morską i dlatego jest to wszystko słona tak co się mną działo przez te pół roku ehm, pewnie jesteście ciekawi otóż e, działo się wiele, może niewiele e, jakieś e, upside downsy jak to mówią czasami teraz wszyscy po angielsku już taka jest nowa moda że tu trzeba wszędzie słowa angielskie wplaty, wplatywać, wplatać do wszystkiego e, żyję, mam się dobrze zdrowie dobrze, praca dobrze dziewczyny <głos> ja nie wiadomo Raz dobrze, raz źle. Ale może coś na horyzoncie będzie. Horyzont właśnie. Z lewej strony molo, z prawej strony molo, z prawej strony dziwnów, z lewej strony między zdroje. Jest świetnie, jest cudownie i przede wszystkim cieszę się, że mam ochotę znowu troszkę ponagrywać. Mam ochotę troszkę wrócić do Was, drodzy słuchacze. I mam ochotę... No być najlepszym i najskromniejszym i najprzystojniejszym polskim podcasterem. To nie brakowało wam tego potrójnego, czasami powtarzania różnych fraz, zdarzeń, różnych innych rzeczy. W każdym razie letnie przesilenie, letnie przesilenie, letnie przesilenie, podcast nie tylko dla orów i będzie dzisiaj odcinek. Może nie dla wszystkich, bo taki bardzo rodzinny, wspomnieniowy, bo my tutaj co rok właśnie rodzinnie nad morzem się spotykamy. Siostra ma piękny dom, dosłownie 50 metrów od plaży, w linii prostej nawet mniej. W zeszłym roku pamiętacie z Heleną zabawy, a teraz będzie jeszcze do tego Gajka, która jest szalona i, i w ogóle, więc będzie... Będzie trochę gości, będzie trochę wywiadów, będzie trochę o piłce, będzie trochę o jedzeniu i taki właśnie podcast chyba bardzo rodzinny i może nie każdemu przypadnie do gustu, ale zapraszam Was na tą godzinkę i myślę, że będzie miło, sympatycznie, no bo czasem się mówi nawet bez ryby i, bra... i rak ryba. Mówię o polskich podcastach, że 96,4% to podcasty growe, no i trudno. Oj, słońce już żyje, kurczę, na plaży leżę i się opalam dzisiaj cały dzień. Pozdrawiam też mojego kolegę, który bardzo nie lubi słońca, bardzo nie lubi Lecha Poznań, kocha Legię Warszawa, no bo za głębię Sosnowiec i Legia Warszawa mają, mają sztamę. Potem Rafał Toborek i jego piękna żona. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Zapraszam Was, 8 minut wstępniaka za dużo, mam gadane, mam gadane, to znaczy, że chce mi się nagrywać i to jest podstawa, to jest podstawa, bo trochę przez te pół roku mi się nie chciało nagrywać. Ostatni odcinek zimowy, jak po 15 latach na snowboardzie znowu latałem, a lat tutaj, proszę bardzo, z zimy wielkiej, zimniastej skakujemy na lato i piękne, polskie, szumiące Morze Bałtyckie. No i cóż mogę jeszcze dodać? Jest dobrze. Jest dobrze. Dziękuję wszystkim, e, którzy gdzieś tam pisali do mnie. Dawidziński, kiedy wrócisz Dawidziński, no nie kończ Dawidziński, po prostu bez ciebie to nie ma podcastingu. Tak, moja wrodzona skromność mówi mi, że trzeba wrócić. Trzeba wrócić i być najlepszym. Zatem e, widzicie, no nie mogę kurde skończyć. Nie mogę kurde skończyć i, i tak to już jest. Zatem do usłyszenia i lecimy dalej. Podcast. nie tylko dla orów. Najlepszy podcast, jaki może być. Powiem tak, jest głosami. No. Zapraszamy da. Podcast. podcast, nie tylko dla Ojów Bardzo ważna rano jest na jamy ustnej, szczególnie jeśli jest się podcasterem i się dużo gada, nie? Czy ja mogę prosić pasty do zębów trochę? Tak. Tak, może być tak. Mhm. Dziękuję, mużowa, piękna pasta. Dziękuję. Ja spróbuję jeszcze tej. Jaką używasz toczkę? Taką elektryczną? No. Aha. Ja sobie wezmę taką. Dziękuję. <mum> bardzo dobrze się myje, nie? Za mną można być czysta bardzo. Bardzo ważna rzecz rano, przed śniadaniem. Mm -hmm. I było daniem też. Zęby wszystko myję, nawet zęby szyję. Mydło, mydło bachnące, jak kwiatki na łące. Już? Aha, bo ty masz mniejsze zęby. Aha, trochę silne, proszę bardzo. Jemy zęby. Podcaster musi mieć czyste zęby. Jak Jakieś osoba, która rozmawia z podcasterem. I świeży oddech. Pamiętaj Helena. Mhm. Dziękujemy. bardzo. Co to pijesz wodę? No, to jest woda. Do przepłukiwania yy, dziąseł? No. Umyłaś migdałki? Co? Migdałki. No, to co, babcia Madlena. Babcia Melena będzie była zębki? Babcia, nie mam. babcia już tam ma mało ząbków do mycia. Ja ci dam mało ząbków. żebyś nie miał tyle ząbków co ja. <laughs> Dziękujemy bardzo. Wychodzicie stąd? Tak, wychodzimy już. Umyj Helenię pasz. Buzia, Buja, cała brudna. Dziękuję. się na Dzień dobry. Dzisiaj coś nie mamy? Szukam, szukam sera takiego okrągłego z salami. To nie mam tu jest taki szukają. jakiś okrągły? Nie, okrągłego salami. twaróg biorę taki. Aha. Nie wiem kto lubi. O, to ja, ja lubię. lubię ja ze szczepiorkiem. Z, e, z, czy z cebulą? Może być z cebulą i ze szczepiorkiem. Serdecznie witamy Was bardzo wcześnie, porannie. I zapraszamy Was na dzisiejszy podcast. Podcast będzie całodniowy. Całodniowy, ale żeby to wszystko porządnie zacząć, no to musi być dobre, pożywne, energetyczne śniadanie. Słyszycie ptaszory na górze? Tak, to są mewy, to są mewy nadmorskie. Witamy Was ponownie, ponownie po roku z Dziwnowa. Godzina 7.54 i jesteśmy w sklepie. Jesteśmy w sklepie właśnie, żeby kupić produkty do tego zdrowego, pożywnego i energetycznego śniadania. Zatem bardzo się cieszę. Witam Was ponownie Filip Dawidziński, podcast tylko dla Orów, powraca na chwilę i, i kilka odcinków, które mi się y, tak jakoś nadarzyły usłyszycie w najbliższym czasie. Zatem, zatem, zatem, cóż, nie będę przyciągał i lecimy na Stragan i potem zobaczymy, co będzie dalej. Zatem do usłyszenia, do usłyszenia. Zapraszamy, zapraszamy i słuchajcie polskich podcastów, słuchajcie polskich podcastów przede wszystkim autorskich, których jest bardzo, bardzo, bardzo mało, ale jak są to naprawdę są najlepsze na świecie. Zatem wiecznie, porannie, 7.58 lecimy na targ. Mamy dzisiaj porankowo ciotkę Krychę i Gajkę. Zobaczmy, czy Gajka też powie, czy, czy ciotka Krycha też coś to że lecimy, lecimy, lecimy. Nie tylko dla orłów. Jak wszystko zjedzie, to razem posłuchamy Radyjka. Babciu, a skąd masz to radyjko? Storunia, Wnusiu, Storunia! Zaraz zaczyna się moja ulubiona audycja. Nigdy nie słyszałem czegoś podobnego. Faktycznie! Brzmi to jak jakieś fale kosmiczne. Też czegoś podobnego nigdy nie słyszałem! Czas słyszał. Gdzie? Ksiądz ma takie radyjko! zanim zaczynamy śniadanie, to trzeba wydać Gaji i Helenie prezenty. Mamy dzisiaj dwie niespodzianki sympatyczne, słodkie. Muszę powiedzieć, Gaja, że Gaja jest moją najlepszą dziewczyną. Helena jest też moją najlepszą dziewczyną. I żeby zaskarbić sobie może troszeczkę życzliwość tych dziewczyn, trzeba wydać prezenty. I mam prezent taki który można nosić w ręce, włożyć coś do niego, ale można potem to zjeść. Ciekawe co to może być, Gaja, co myślisz? Nie wiem. Przyszły bułki, jedziemy dalej. Samek przyszły. Aha. Ojejku. A tego wielkiego chleba co tam był to już nie było, tak? Taki był wielki chleb. Nie, nie było tego wielkiego chleba. chleba. Aha. A Poza tym... Mam. No. Poza tym tam, co mam na to, że było No dobrze, to, to lecimy w jednym mikrofon. Hosanna, Hosanna. Po zakupach czas na kuchnię. Witamy pierwszą, no może nie pierwszą, ale drugą kuchnicinę Polski czy w Pospolitej Ludowej. Pierwszą jest moja mama. Aha, pierwszą jest moja mama. No musi być, nie? Tak Piękny zapach pomidorów. Pytanie, jak się robić śniadanie dla rodziny, czyli dla 10 osób? Trzeba by powiedzieć, odpowiem na to pytanie, robi się długo. Robi się długo, tak jest. Potem tak. się... Bierze bardzo dużo pomidorów, tak mm -hmm. około kilograma, pół kg ogórków. Mm -hmm. Małosolne mało czy małosolne? Uh -huh. bo wszyscy jeżdżą małosolne. Mm -hmm. Koniecznie obowiązkowo do pomidorów musi tak. być cebulka. Tak, ja, to jest cebulka biała. To jest cebulka polska normalna, mm -hmm. młoda cebulka. Mm -hmm. Także cebulka. Niektórzy lubią z kopereczkiem, więc mm -hmm. dodamy jeszcze kopereczki. Zobaczcie jak trzecia kroi cebulę, tak? Ja zawsze kostkę kroję, ale inaczej. No bo ja biorę całą cebulę i ją nacinam tak i tak. I potem ją tylko ścinam tak, no. Potem mamy dużo owoców, dużo warzyw, bo mamy jagody też, mamy maliny, ale mamy pomidory. jagody mamy na pierogi? bo tutaj jest spec od pierogów, który robi najlepsze pierogi. Czyli świecie Czyli Bartek. Aha, Bartek. Potem jest spec od czego jeszcze są tutaj specy. Ja jestem specem od jedzenia. Szczególnie chleba, bo nie wiem tak. co to za człowiek, co nie je bułek na śniadanie. Jakoś wolę chleb świeży. Trochę mi to mhm. No i teraz będzie dużo serów na śniadanie, no i no. dopiero jak w stanie szefowa, mhm. to będzie decyzja, czy mają być jakieś paróweczki, a Coś czy mają być herbatki, bo ja się na tym wszystkim nie znam. Czy, czy te paróweczki na przykład są zdrowe ze sklepu Zielona Spiżarnia? Jest... Na, pewno, na pewno paróweczki są zdrowe. bo Pani Aneta wczoraj przywiozła paróweczki, tak mhm. mówiła, że paróweczki, jakąś szyneczkę. Mhm. To, to myślę, że to mniej więcej tak, dobra, nie, może jeszcze mhm. trochę koperku. Koperek, proszę bardzo, ehm. pachnie? No tak, tak, no, tak, no tak może ładnie, być, no. Ładnie tutaj mhm. smakował koperek. Mhm. No i posłowo na takie śniadanie, to przynajmniej trzeba liczyć 20 bułeczek. 20 bułeczek. A jakby była, mhm. no bo to jest 10 osób, uh -huh. a jakby była y, pogoda, to jeszcze by trzeba zrobić 10 lat. Na, 20 na, bułeczek na plaży. Uh -huh. Ponieważ dziewczynki na plaży jak biegają, to są bardzo głodne. Uh -huh. Słuchacie podcastu, nie tylko dla Oru. Wczoraj wieczorem uh -huh. ustaliliśmy, że byliśmy dwa razy w dziwnowie. Nie, ja uważam, tak? że trzy razy byliśmy mm -hmm. w Dignowie. To był 78, 79 i 80 tak. roku na tak tak, mm -hmm. tak, tak, tak myślę, mm -hmm. że to tam było, ponieważ... Gocha się urodziła. No Gocha się urodziła w 77. Mm -hmm. y nie, 78, 78, 80 i 81. Aha, tak, w ten sposób. No, Dlatego, no. że w 79, mm -hmm. jak się urodził Radek, to nikt... Ale pachną ogórki, szkoda, że słuchacze tego nie, nie czują. Mm. To są ogórki, no. jakieś takie eko chyba, eko, mhm. Tak Polecamy tutaj wszystko ze sklepu Zielona Spiżarnia. Szefową e, tych sklepów jest e, moja siostra. A, polecamy. Moja, a moja siostrnica. Dokładnie. A, a jest... ta pani, co wyjmuje ogórki, jest moją chrzestną. To dla słuchaczy, żeby było, że tu wszystko w rodzinie. Najlepsze ogórki? Najlepsze tak, najlepsza chrzestna też na świecie, podobno i ten podobno wszystko jest w ogóle super na świecie tak w ogóle tak tylko dziewczyny coś ostatnio nie są dla mnie super nie, coś nie mogę które dziewczyny? no moje wszystkie aha twoje coś nie mogę to na stare lata zorganizować no, ale dobrze no organizuj się bo to już czas wielki no, już dawno no, czas no, minął czas no. minął? No, prawie nie, nigdy czas nie mija nigdy nie jest za późno No, no mam nadzieję co. Że tylko żeby jakaś mm. kucze się trafiła laska fajna nie tam Wszelkie są fajne, ale. Ale co? Ale, ale do można... czasu. Nie można się dogadać. Bo wiesz co? Bo kobietom jest się ciężko dogadać z facetami. Widzicie, Takie przemyślenia poranne. Mm -hmm. Nie poranne, tylko mm -hmm. dobre. Aha, życiowe. życiowe. Mm. E, teraz tak, na pewno, na pewno mógłbyś.. Już... Ale dobry mało solne. tak? Tak? Mm -hmm. A nie zasłony? Mm, nie. Troszkę jest taki. Troszkę jest taki ten. Jaki co? Yy. Przekisony już. Minimalnie, właśnie, chciałem powiedzieć. Jaki... A, już leciuszko mięciutki. To powinien być leciuszko jeszcze otwarcie. Wejście kuchenne, zatem pomidory mamy ogórki, w zasadzie mamy chleb, jakaś szyneczka, ser. Takie typowe polskie śniadanie. Yy, Białem, miał. białe, niesolone masło ekstra. O! Ten hałasuje, zębach, to jest dobry. O, słyszą Państwo? Mmm, małszalne ogólki, najlepsza rzecz na świecie. O tyle, takim właśnie chrupiącym akcentem. Włączymy do wejście ścianownego. To za dużo, to nie jest zdrowo. Dzisiejszy odcinek będzie trwał chyba 13 tysięcy godzin, więc nie przedłużajmy, nie przedłużajmy. Nie zanudzajmy przede wszystkim, zatem. dostało, dostało. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, słuchacie podcastu nie tylko dla owów, a co tak pięknie pachnie? Bigosik, babuni. A, mogę skosztować? Proszę, proszę, proszę. To wszystko dla pani. Ale cudo. O całe wieki takiego nie jadłam. Delicje, delicje. Dziękujemy. Skorupkowe wiaderko. Tak. Ja, co, jakie są twoje preferencje śniadaniowe? Co lubisz najbardziej? Bułki, jajka, pomidorki. pomidorki. Pani Helena, jakie Pani ma jajko? Miękkie, twarde? Ja lubię, ja lubię jajko, bułkę i parówkę. Parówki, ale nie widzę dzisiaj parówek. Będą parówki. Będą parówki później? Tutaj nam kuchnia krzyczy, będą parówki. Jeszcze ogórek. Ogórek, no dobrze. Chciałbym się spytać, gorące bułki, czy Pani Aneta, chciałem ja się spytać, do picia, co Pani lubi najbardziej e, na ściananie? E, do picia ja najbardziej lubię wodę i soczek. Soczek, dobrze. A wuja Filip ostatnio robi wodę gazowaną, smakuje Pani? Tak, bardzo. Bardzo, tak. gazowana z soczkiem. E, pani Gaja, chciałem się zapytać, jak Pani idzie o obieranie jajek. Dobrze. Tak? Na jakim etapie już Pani jest? Tak, dużo. Tak? Dużo już zrobimy. Tak. Czy to jajko pani potem całe tak wkłada do otworu gębowego, czy, czy tak łóżeczką? łóżeczką? Mamy jedno nadprogramowe miejsce, może to wigilijny jest śniadaniowy czas. No dobrze, to tyle w tym wejściu śniadaniowym. I wracamy za chwilę, chociaż powiem co mamy jeszcze. Mamy łososia, mamy białe sery. Ale kaczuszkę. O, ale mamy dużo dobrego jedzenia. I słuchajcie podcastu nie tylko Loru. Zanim zacznie się śniadanie, y, trzeba porozmawiać z najfajniejszymi dziewczynami. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. <laughs> ale, ale tylko troszkę nagramy małego. Nie. nie. Nie nagrywamy, tak? Nie. Nie wolno nagrywać. W każdym razie nie nagrywamy z Heleną, nie nagrywamy z Gają. Łaski bez, Co się zrobię. Serdecznie witamy po śniadaniu. Y, idę sobie z Heleną. Idę sobie z Gajką. Helena, jak pogoda? Helena nie mówi, Gajka nie mówi. Um, witamy serdecznie i Nie wiem, czy pamiętacie podcast z zeszłego roku, także z Dziwnowa. Wtedy troszeczkę się wzruszyłem, wtedy troszeczkę... Może zbyt osobiście i wtedy może zbyt, tak troszeczkę deszczowo było, ale dzisiaj słońce, dzisiaj nie jestem sam przede wszystkim, bo jestem właśnie z Heleną, jestem z Gajką i z moją mamą, i z Ceptem Krychą, i z moją siostrą, i z Bartkiem, z Igorem, czyli cała, cała rodzina, bo dzisiaj podcast taki rodzinny jest bardzo. Daj tą rękę Helena, bo jeszcze dość uciekniesz. Zaraz skręcamy w lewo. No i dzisiaj podcast taki rodzinny, może nawet za bardzo. Nagrywam sobie, no a w co mogę? W każdym razie podcast dzisiaj bardzo rodzinny, taki poznański, wspomnieniowy. I idziemy tam, gdzie zacząłem nagrywać rok temu, czyli to jest ulica Parkowa. I tam na ulicy Parkowej, chyba Ruk Kościuszki, jakoś to tak było, mieszkaliśmy. I teraz właśnie idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć jeszcze raz po tych prawie 40 latach, tym razem już w składzie pełnym, bo nie, no brakuje gosi, czyli mamy Gai, ale reszta załogi jest, czyli moja siostra, ja, mama, Ciotka Krycha, wszyscy tam mieszkaliśmy, wszyscy tam gdzieś, tu jakieś psy dziwne, tak to słychać, w każdym razie, w każdym razie e, witam Was śniadaniu, bo dzisiaj podcast taki właśnie podzielony na e, zakupy, śniadanie, obiad, kolacja i będzie się działo dzisiaj. Mm, i, I wiecie co? I fajnie wracać do tych klimatów, fajnie wracać do tego e, miejsca. Tak to, tak to wygląda, albo może tak to się słyszy. Cześć, złapał nową muchę! Buko! Oj, oj, oj, oj ciała. Dzień dobry, mamo Jak minęła podróż? Ej, jakby kto kota bił A cóż się stało, że wyjechałeś łaskawie? Mamo o, Dobrze, już dobrze Weź walizkę od konduktora i Moja mama szacowna Mamo, jak to się stało, że przyjechaliśmy y, w 78 roku do Dziwnowa na wakacje? Nie wiem, chyba byłem szalona no nie, ale jak to tam się... Orbis się załatwiała, jak się kiedyś załatwiało? Fundusz Placów Pracowniczych. Nie, to jest tam, zdanie, to jest ten dom właśnie, do. tak. To jest, to jest ten dom. No ten na rogu tutaj. Że, co? A że tam mieszkaliśmy. Tam no tam mieszkaliśmy. No, no, co ty ty no tak, chcesz? no właśnie. No przecież mówisz, że w tamtym. Ale w tamtym też mieszkaliśmy. To na Mickiewicza 39, a tu jesteśmy róg parkowej i róg chyba... Yy. Tu No, y to jest ta chata. I tam na balkonie mieliśmy właśnie, tam na balkonie mieliśmy nasz spokój. Mickiewicza. Róg Mickiewicza i parkowe. Tak, w tym. W 78. No. no. Jak? Ty miałeś rogi i w pieluchy waliłaś. Jak wrażenia? Pierwszy dom no wakacyjny. No niesamowite. Tak. Uwaga, Blisko foka. plaży mieszkaliśmy, nie? Bardzo blisko plaży nie, mieszkaliśmy. Nie. Właśnie opowiadam, że musiałam... Tutaj jest napis. No. Musiałam małgosie brać z plaży i jeździć z wózkiem tutaj, żeby zechciała zasnąć łaskawie. I nie miała jeszcze wtedy żadnych zębów. Słuchajcie. Miała rok niecały, nie? Czyli miała nie. 8 miesięcy dokładnie. Aha, aha. I mówiła mama, tata, badaj am. Aha. Nic nie chciała jeść. Przymierała głodem. Aha. I zawołała do mnie mama Am i ja mówię, to my poczekamy, jeszcze do jutra sobie pomyślałam. Mhm. Przegłodzisz się i wtedy poczujesz, co to prawdziwy mhm. głód i chęć jedzenia mhm. i już nigdy więcej nie zawołała Am. Aha, aha. I nie miała zębów, aha. a jak żeśmy wracali do domu, to jej wymacałam pierwszego ząbka. To już miała aha. chyba 9 miesięcy wtedy. Aha. Bardzo późno miała zęby, za to wcześniej mówiła. ładnie. No. To taka ci historia. To taka ci historia, czyli moja chrzestna Gocha to córka Gai, czyli pokoleniowe, pokoleniowe spotkanie Goha, dzisiaj. Gocha, czyli matka Gai, tak, a tak. nie córka Gali. A tak, przepraszam. tak. Ale sporo jest Krystyna. Tak, tak, to wiemy. E, zrób zdjęcie. No właśnie, sobie to musiał, ale mówić. zrobimy sobie razem rodzinne takie zdjęcie no. i ten. E, pokoleniowe, więc wielopokoleniowe, no, wielopokoleniowe. Więc ten. Matka, babcia, no, syn, córka. No. Dnuczki, jachty, no. więc ten. tym domem? No. I tu gdzieś była taka buda z ciachami, po drodze żeśmy kupowali tak? te ciacha, tak? To nie pamiętam. Ja pamiętam, że był ten park, i do tego parku chodziłem ten. Chodziłem grać w piłkę i podrywać dziewczyny. Bo ja wtedy miałem 7 albo 8 lat. No. Więc tak to było. Pierwsza moje dziewczyny to z dziwnowa. 7 lat, Dobrze, to tyle. Rodzinne zdjęcie przed domem. Parkowa 5, dziwnów. 2016. Robimy zdjęcia. nie ma mikrofon. Hosanna! Hosanna ja będę mówiła. Serdecznie witamy w, w restauracji. Jak się nazywa ta restauracja dzisiaj? Przepraszam, że nie ma mowy. Przepraszam, Helena. Grillowe właśnie. Ja mogę no, ja zaczynam. Czy kelnerki, nie, nie ma, kelnerki mogą się przedstawić? Ja, ja. Jak, jak kelnerka ma na imię? Helenka. A druga kelnerka? Gaja, to tak. Dobrze, to pierwsze danie ja. czyta Gaja, a potem następne kelnerka Helena. Czyli co mamy na Dorę pierwsze z danie. To grilla. A teraz pani kelnerko Heleno. Co mamy na drugie? Mamy drugie menu, ściągamy. Nie ściągaj! ściągamy, ściągamy, tak. To tak o Derwi, o właśnie. Pani kelnerko, co mamy dzisiaj? Dzisiaj restauracja w Klasowa. Zapraszamy do restauracji. Kurczak z grilla. Tak, i krecie. trzecie. trzecie. Nie, teraz ja. Teraz Helena, teraz Gaja czyta. Kiełbasa. Kiełbasa z grilla. Dobrze, czwarte. Pani Heleno, co, co mamy na czwartym na po Na czwarte chłodnik różowy. Pani Gajo, co mamy na piątym miejscu? Ogórki i, i pomidory. Y, tak, na szóstym miejscu pani Heleno? K, U Kapusta Marleny Babci Marleny? I tak I na siódmej pozycji mamy co? Mięso krysy. Dobrze, dziękuję bardzo I jeszcze będzie chleb, tak? tak? Tak Chciałem się spytać tak. Pani to Heleno menu. To jest moja akurat pisana Dobrze, nie szkodzi Pani Heleno, chciałem się spytać Czy potrawy są przygotowane ze świeżych produktów? Jeszcze nie do końca. Jeszcze nie do końca świeże, to znaczy co? Świeże. Tak. No świeże, ale jeszcze nie są do końca usmażone. Aha, aha, aha. Zatem y, zapraszamy takim razie słuchaczy na obiad, tak? Tak. Tak, i chciałbyś pytać jeszcze na koniec, czy jakiś deser będzie? Na pewno, może i będzie. Tak. Na pewno będą czereśnie. Cześć. I sernik. Aha, dobrze. Bardzo dziękuję. Ładnie pachniesz. Jak ty, baska? pani jest tutaj kelnerką w tej restauracji? Tak. A jak się ta restauracja nazywa? E, wczasowa. E, no i pa, da, długo już pani tutaj pracuje? Tak. Jak długo? Rok czy miesiąc? Od tamtego roku. Od tamtego roku. Czy pani się ta praca podoba? Bardzo. A co pani się bardzo w tej pracy podoba? Normalnie. Lubię ludziom podawać potrawy. Lubię podawać. Aha. No, no. I to jest. A proszę mi powiedzieć, czy pani zarabia dużo tutaj w tej restauracji wczasowej? Tak Jest pani zadowolona? Tak Z zarobionych pieniążków? A czy jak pani obsługuje klientów i zapłacą rachunek, to czy, to czy jeszcze pani jakieś pieniążki zostawiają ekstra? My tu nie płacimy, ani oni to jest Ach. za darmo restauracja. To jest restauracja, czyli to jest taka restauracja charytatywna, tak? A niech mi pani Jeden. teraz powie, co by mi pani poleciła z tych trzech potraw? Polecam... Dors, kurczak czy kiełbasa? Em, jeszcze mamy też tutaj łososia i chleb, tylko zapomnieliśmy opisać, bo mieliśmy za mało czasu. To bardzo dobrze, że mnie pani o tym informuje. Ale... Polecamy też dorszam. Dorsza polecamy tak? Tak, było sosia, basę. A proszę mi powiedzieć, czy tu jeszcze ktoś pracuje oprócz Was? Eee, tak, kucharz. A jak ma kucharz na imię? Ale To jest podpis, nie? No i teraz tak, kto to tak naprawdę przygotowuje? Czy to przygotowuje? Nie, my zykryt to Dania Zykryt. A my przygotowaliśmy jeszcze. Nie, to przecież! Tak, ale my napisaliśmy menu. Ach, to panie napisały to, to tak. menu. to jest akurat moja. A to należy do waszych obowiązków? Tak, my się tu hmm. wszystkim zajmujemy. Ja zamawiam dorsza z grilla. Mhm. Dobrze? Raz dorsz, raz chleb. Raz chleb, dobra? Pierwszą pozycję zamawiam. E, zamawiam piątą pozycję, pierwszą i piątą zamawiam, pierwszą i piątą, nie jeszcze tak i piątka, tak. I piątka. I jeszcze piątka, I jeszcze Ogórek i pomidor? I chleb. I, ogórek czy pomidor, czy sam pomidor, czy sam ogórek, e, sam pomidor, e, klip, muszę powiedzieć kucharzowi, dobrze, ja idę smażyć, to idź. Nie ma takich rzeczy, których nie potracimy. To jest tylko kwestia tych, którzy są przy władzy. To jest kwestia takiej albo innej elity władzy. Ta spod znaku restauracji Sowa i przyjaciele, no z całą pewnością by się nie dała rady. Natomiast ta nasza dała sobie radę świetnie. Dziękuję bardzo. A co to jest piece of shit? Serdecznie witamy. I z moją nową dziewczyną jedziemy dzisiaj na randkę. Gdzie jedziemy dzisiaj? Nie wiem. No nie, no powiedz po co jedziemy. I gdzie nie jedziemy? wiem! No jak? Serio nie wiem! Do między... Wodzia. Nie, do międzyzdroi. A, zdroi. Jedziemy do międzyzdroi i trochę się polansować. Połazić, zobaczyć co mają dobrego. W planach y, lody. W planach y, może gofry. Może jakąś rybę byśmy zjedli. Co myślisz? Nie? nie? No dobrze, to jedziemy. No, wody nie. Mamy... Jak samochód ci się podoba? Fajny. Tak? Może być? Dobrze, odpalamy. Odpalamy. Klimę włączymy, bo kurde, gorąco jest. Nie. Ten. Albo ten, albo okno. Właśnie uważaj na komary, bo tu niestety jest trochę komarów. Więc zapalamy ten. Zapinamy pasy. Jakąś muzę by trzeba na dobrą na drogę znaleźć, nie? Dobry wieczór panowie, czy to wy widzicie tego chorego z wypadku? A co nie, mi jest dokładnie? Nie, nie, nie. Co się stało? Nie nie, nie, nie, nie, nie, niemieckie, nie może być nie po polsku No bo tu jesteśmy blisko Niemiec i chyba oni mają jakieś takie te mają wszystko Już my się nim dobrze Tak. O, może to coś po niemiecku, może sprawdzimy Dobra, no to co, no to w drogę i do usłyszenia w Międzyzdrojach Dziękujemy i w drogę o nie, to jedziemy do przodu. Dziękuję. Ciu ciuch, ciu ciuch! Ciu ciuch, ciu ciuch! ciuch! co ty prawiasz? Gdzie twoja para? Serdecznie... Serdecznie witamy z, z Molo w Międzyzdrojach. I tak sobie właśnie przypomniałem, że nagrywałem już z wielu plaż na świecie. Były to plaże Kalifornii, były to plaże wschodniego wybrzeża. Była to gdzieś Panama, Kostaryka, Nicaragua. Była Francja Co jeszcze? Były chyba Włochy Chorwacja Było chyba też Na pewno było w zeszłym roku Polski Ale tutaj w Międzyzrojach Nie byłem jeszcze Z podcastem, z mikrofonem Więc witam was serdecznie I muszę wam powiedzieć, że ludzi tutaj Milion u nas na plaży w Dziwnowie W Międzywodzie w zasadzie Malutko, cóż, witam Was. Gajka, jak lody wchodzą? Dobra. Dobrze. Jaki smak sobie wybrałaś? Ja Tofi. Ja miałem e, mus truskawkowy i mus wiśniowy. Idziemy tędy, bo robią zdjęcia. E, idziemy sobie. Idziemy sobie na koniec malow. Taki można by powiedzieć samotny ojciec z dzieckiem. Czyli idziemy w dwójkę z moją dziewczyną. I cóż! Jest ciepło, jest ładnie, troszkę tak 50-50, trochę z chmurami, e, więc nie, nie pali ostro w nogi, ani w czółko przede wszystkim, chociaż e, siostra obiecała mi mega słońce, że się opalę, że jak wrócę e, do miejsca, gdzie mieszkam, to będę piękną opalenizną się szczycił. No ale zobaczymy, chociaż czółko moje wysokie, niemieckie e, się opali, e, po lewej stronie Świnoujście i jakieś gazoporty i różne inne takie rzeczy, po prawej stronie e, stroma klify. Międzyzdrojach. Międzyzdroje zawsze pamiętam jak tu przyjeżdżaliśmy chociaż nigdy tutaj chyba nie mieszkaliśmy w Międzyzdrojach. Zawsze to był takie trochę kuro. Zawsze przyjeżdżaliśmy na herbatę, na kawę albo coś w tym stylu. Ale zawsze mieszkaliśmy w Dziwnowie albo w Dziwnowie przede wszystkim. Dziwnowie. Bo też chciałbym, może za rok, jak się uda wrócić do Mielna, bo tam Mielno także było naszą bazą przez długie lata. I właśnie sam jestem ciekaw w domu Albatros. Może z Danielem mi się uda pogadać. Pozdrawiam Daniela, mojego najlepszego przyjaciela z Dublina. On właśnie stamtąd i Kamila, który Kamil z Koszelina też go bardzo pozdrawiam. Najlepszego mojego przyjaciela. Niestety nasze stosunki trochę ziębły, ale z racji tego, że Kamil się wyprowadzi poza miasto, a Daniel mieszka z z gejami, więc może dlatego nie wiem, chodź gejka, daj rękę bo tu już wieje: jesteśmy na samym końcu molo po śniadaniu wejście potem obiad, potem coś po obiedzie, potem kolacja i czas na wyjazd, chodźmy już już się boisz tam? Już nie chcesz. No dobra, no to wracamy. W takim razie po lewej stronie hotel Amber, Amber Baltic, który kiedyś był po prostu super, super, super hotelem, a teraz trochę tak wygląda prl osko z daleka. Nie za bardzo ciekawy, ale pamiętam tam w latach 80-tych. Na początku właśnie gdzieś przyjeżdżaliśmy, to właśnie wtedy to była Mekka e, luksusu, Mekka e, szpano i Mekka po prostu pokazywania się tutaj nad, nad Polskim Morzem, bo takich hoteli nie było za dużo teraz. Wiadomo, ja wszystko się pozmieniało przez te 40 lat. Właśnie wczoraj kupowaliśmy ryby. Wczoraj kupowaliśmy ryby na obiad i, i właśnie w Dziwnowie i zaraz koło... O, pan ma koszulkę Guinnessa. Kupowaliśmy ryby i kupowaliśmy ryby koło właśnie kina. Kiedyś za modu chodziłem właśnie do kina. Jak już mówiłem w podcaście rok temu, na Godzilla, na King Kongi, na różne inne takie rzeczy. Teraz budynek straszy. Ale obok. Bardzo miła. Pani sprzedawała ryby. Potem wejście pierwsze z Międzyzdroi. jaki plan na resztę czasu Międzyzdroi? Pójdziemy gdzieś się pobzikować i coś zjeść? Pobzi tak. Dobrze. Jakieś ulubione do bzikowania maszyny? Jakieś do skaczydła? Park rozrywki. Aha. Skak wielkie skakańce. Aha. Zbijanie butelek. Aha. Nic więcej. Dobra. I Dobra. Wszystkie... Dobra, to tyle, nie? I wrócimy później w takim razie. Dobra, dziękujemy. Tutaj na jakichś wielkich łodziach. Extreme sailing, nie, extreme motorówkownik, chyba tak, tak można powiedzieć. Pozdrawiam bardzo sympatyczną panią Magdalenę, co bardzo dobrze po angielsku umie, słuchaczki. Podcastu wciąż dają sobie znać i wciąż piszą listy. Jeszcze nie miłosne, ale piszą, piszą, piszą. Każdy w każdym razie um, pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy. No i cóż, lecimy dalej. Lecimy na skakańce, lecimy w regały, zobaczymy co mają um, na po strakanach po prostu. A jakby ktoś się pytał dlaczego nie ma Heleny? Hmm, Helena pojechała na konie, nie? Gajka? Tak. Helena pojechała na konie, tak o brzegu na chwilę. bo Jest jakieś za zawody, są jakieś CSI. A Helena y, jest bardzo koniowa, więc, y, więc nie przepuściła tej okazji. Zatem do usłyszenia i wracamy za chwilę. Popatrzcie, Kiedy dostaniemy tą czekoladę? Serdecznie witamy w takich dyskotekowych polskich, nadmorskich klimatach. Jesteśmy w parku atrakcji, jak to mówi Gajka. Gajka jest aktualnie, w zasadzie to się nazywa zorbing, ale zorbing wodny, czyli taka wielka kula powietrzna i w środku jest człowiek i próbuje się przemieścić. Między zdroje. Mówiąc, mówiąc szczerze, jak była tu kiedyś wiocha, tak trochę jest wiocha. Chodniki niezadbane. Jakby tu padało za mocno albo coś, to by wszystko by było w błocie. I, i... Podobno Świnoujście jest fajne. Podobno Świnoujście jest perełką. Podobno Świnoujście jest napchane Niemcami. Tutaj mnie przed chwilą jacyś Portugalczycy zaczepiali. Pytali się, gdzie kasa. A ja cóż, jestem w międzyzdrojach. Pełno takich atrakcji dla dzieci. Jakieś skaczownie. Przed chwilą y, próbowaliśmy coś wygrać, rzucając takie stare, kurcze, prawie komunistyczne, można by powiedzieć, wesołe miasteczko, gdzie się takimi y, okropnymi kulkami rzuca w, y, puszki. Um, co jeszcze mamy? Mamy taką karuzelę, która jest taka trochę fajansiarska. Mamy taką małą karuzelę, która jest jeszcze bardziej fajansiarska. Mamy jakieś różowe słonie, mamy... Samochody takie z prądem na górze, jak to kiedyś było mega wypasem, e, co mamy jeszcze, e, aby muzyka jak dron słyszycie, a ja cóż, e, nagrywam dla Was, no i cóż, e, nie będę przedłużał, gorąco jest, jest gorąco muszę powiedzieć, chyba czoło sobie jednak opalę, czekamy na wrażenia gajki i pomału będziemy lecieć do naszego dziwnowa międzywodzia i zobaczymy co na obiad, zobaczymy co na kolację. I tyle, i tyle. I dziękuję za to spotkanie i dziękuję za to słuchanie przede wszystkim. Zobaczymy, jak to, jak to wszystko wyjdzie w montażu. Do usłyszenia. Bye, bye, meskaro! My już wracamy z Międzyzdroji, bo super. Do widzenia. Do usłyszenia. się. Do usłyszenia, sorry. A jeszcze o, o atrakcjach możesz powiedzieć coś? Co się... Byłam na Wielkich Skakańcach. Na kulach, w których biega się po wodzie i strącałam puszki. Do usłyszenia. Serdecznie witamy po południu, po wczesnym lunchu z Gajką. Gajka, co tam jedliśmy, pamiętasz? Kurczaki i dorsze, nie? Teraz jesteśmy już... Jedliśmy i teraz już wieczorem, już jemy coś innego i teraz Gajka wcina dorsza. Gajka, tamten dorsz był lepszy, czy ten jest lepszy? Ten. Ten jest lepszy. Szanowna, moja mama wciąga rybę. Mamo, co to za ryba? Zupa. Ryby. Siorba, trochę, mama tak. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, wielki kawałek ryby. Mama wciąga zupę, za chwilę ma morszczuka albo coś innego, albo sandacza. Ma. O, sandacza. Moja mama takich zup może dziennie 16 zjeść i 14 porcji sandacza. Pomimo tego, wygląda talia ja jest jak osa. Więc ten, jakby co? Jakby no tu Właśnie, tak ten. Zatem u nas w rodzinie mocno jest kultywowana tradycja konsumpcji, ale takiej wyrafinowanej, więc taką rybę mama by umiała zrobić rybną. O, mama kiwa głową, że tak, tak. Mi się zawsze kojarzy zupa równa, że to jest taka zupa z odpadków, typu głowy, tam pierdoły takie, a to nie jest tak, nie? Zatem kończymy to wejście kolacyjno obiadowe. Mama wciąga sandacza, nie będziemy jej tutaj denerwować tą gąbką. Dziękujemy bardzo. Co się życzy jedzącym rybę? Mało ości? Tak, mamakiwa, że tak. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla orów. Brawo! No i czego się cieszysz, Czesiu? No, no bo był gol. Ksz, ale nie dla nas, bondziole. Jak to? Przecież piłka jest u nas. Kurno! hehe, ale jajca. A ty co, maślana, tak zacieszasz? Bo wygrałem, wygrałem w pipcie! Jak? Przecież przerżnęliśmy jako ostatni ciot. Obstawiłem cepie, obstawiłem 6-0 na hitarowców. Co? Gdzie? Jak? Necie, czopku, przez WWW dawali 8 do 1. Postawiłem stówkę więcej. W kapsku, dziuni, dostanę 8 stów. Dosz jasna pierdziała. To tyle, co pobory mojej starszej. Bogate, to i byk się ocięcił. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla orów. Mm, witamy po raz kolejny, już wieczorowo. I w telewizji mamy bardzo ważny mecz piłkarski. I mamy tutaj znaną komentatorkę Helenę. I oddaję właśnie głos Helenie. Heleno, może nam powiesz, o co chodzi w tej piłce? W piłce chodzi o to, że się wygrywa, jak się wygra cały mecz, np. UEFA 2016, który dzisiaj leci już po raz ostatni i dopiero będzie za 4 lata znowu. No i co dalej? Niestety chodzi o to, podaje się piłkę, jaki się ma, jakiego ma się bramkarza? Chodzi o to, jeśli się szczeli gola, czyli, z, czyli pójdzie do środka piłkę, najważniejsze jest to, że szczelili. Dostają jedynkę wtedy i oni i wtedy prowadzą. Jeśli z, znowu szczelą gola. I ten, kto w 2016 chodzi o to, kto pierwszym szczeli, kto wygra, przychodzi dalej, aż do finału, który jest dzisiaj. Portugalia, Francja. Ja tak. się wolę, to Gaja, cicho, proszę. I chciałem się spytać, słyszałem, że nasza komentatorka wie, co to jest spalony. Spalony. Spalony? To ja tego nie wiem nawet. To był żart. Bierz, tak? bierz. To był żart. Gajka, nie przeszkadzaj, proszę. Gajka z naszym drugim komentatorem. Chciałem się spytać, jak Polacy wyszli, w... jak się nazywa ten turniej? Euro 2016. Tak. Jak Polacy dali radę? Polacy niestety Polacy byli słabi właśnie przegrali w tą Portugalię, która dzisiaj gra. Mhm. A jacyś ulubieni piłkarze, pani komentator? Polscy? Mój ulubiony to Lewandowski i kapustka. Mm, kapustka. Ale kapustka taka y, smażona czy gotowana? <głosy> <głosy> wartuszka fustka przecież aha no tak tak yy, Helena lat y, 6 y, znana komentatorka sport, sportów piłkarskich a chciałem się spytać chciałem się spytać y, jakie sporty pani uprawia ja uprawiam jest Żadne. Do... <grym, <grym, ja uprawiam sport konny sport biegany sport ćwiczony, wiem, jak to jest. Y, y, sport jeszcze Nartowy. Nartowy. A właśnie słyszałem, że pani ma swojego konia. Tak, konia! Tak, nawet dwa. Jak się nazywają? Klaudiusz i Hołak. I który jest y, szybszy? Szybszy jest Klaudiusz. Dlaczego? Ma więcej nóg? Nie! nóg! <śmiech> Pan sobie żartuje. Jest o maści kaszczanowej. Aha. Jest to tak on. trochę jak pani włosy. Eee, nie, troszkę jaśniejszy. Maść kasztanowa jest trochę jaśniejsza jak kasztan. Dobrze, zatem Maść kasztanowa ma pani dwa konie. Słyszałem, że tego drugiego pani trzyma w garażu, zaraz koło lodówki. To nieprawda, to jakiś żart. Znowu żart. No no proszę pana, pan się jest żartni się nazywa. No właśnie, żartni. W każdym pani. razie jest pani zawodniczką y, y, y, polskiego poznańskiego klubu Wola, tak? Tam pani na Woli ćwiczy. Tak, ja jeżdżę blisko swojego domu na Woli, zgadza się. Tak, i wtedy pani woli jeździć, jak pani może, na którym koniu bardziej? Czyli bardziej wolę, no ja lubię na dwóch bardzo. A dwóch na raz? Nie, jeżdżę na jednym. Aha. Dobrze. I, I jakie są pani w takim razie marzenia a propos koni? Zdobyć na przykład mistrzostwo Euro 2000? Czy Nie, bardzo na... bym wygrać naj, najbardziej ważne zawody na całym świecie i na całą wieczność. To jest moje marzenia wprost. A słyszałem, że dzisiaj, tak kończę już ten wywiad, że była pani dzisiaj na zawodach na, na plaży końskich. Jak, jak to wyglądało? To pięknie było i wygrał mój koń z mojej Staliny, właśnie. Zawody były w jakim mieście? E, były w Brzegu. A sta, ze Stadniny y, na Woli wygrał, tak? Koń? Tak. Pamięta Pani imię tego konia? E, nie, nie pamiętam tam. zbyt, bo ja tam zbyt Lechkoń. nie znam wszystkich. Aha. Zatem wygrał koń. Pani ma marzenie wygrywać też. Zatem y, życzę Pani wygrywania. I chciałem się spytać na sam koniec, bo już dzisiaj kończymy, kończymy ten odcinek. E, kto wygra? Portugalia czy Francja? Myślę, że Francja. Albo i Portugalia. Nie mam nigdy... Nie, nie wiem, nie mhm. wiadomo nigdy. Nie wiadomo nigdy. Zatem e, bardzo dziękuję za ten wywiad. E, ja słyszałem, że Bart Bartosz Kapustka przyjedzie do Poznania niedługo i może autografię uda się zdobyć. No, no może. No, Jest pani w nim zakochana, czy jak? <śmiech> On sobie żartuje znowu. Chyba nie? Rok. To dobrze, dziękuję bardzo. I to co, do usłyszenia w takim razie? Tak, do usłyszenia. Dziękuję Gajka za przeszkadzanie. Ja! Dziecko, czy to twoja sprawka? Tak, tak! Dzień dobry, nazywam się Helenka. Chciałabym dzisiaj coś opowiedzieć o mojej stajni, na której jeżdżę. Akurat teraz na mam wakacje. Je? Mam konie, Klaudiusz i Hołek. Wiecie, jak się miło jeździ. Wszystko się miło robi. Ja dziś opowiem wam różne rzeczy o koniach. Na przykład... Chodzę w niedzielę i w sobotę. I w niedzielę galopuję, a w sobotę kusuję. Kurs to jest dość szybki bieg konia, a galop jeszcze szybszy bieg konia. Najszyb, najbardziej wolny bieg konia to... Wsteczny. Nie. Nie. Stępy. Stęp. stęp. Stęp, tak? Tak. Kurs później jest. Później galop. Najszybciejszy um, bieg konia to cwał, Cwałem się bardzo szybko biegnie, może, ale raczej jak się chcesz skakać, to się biegnie raczej galopem. Ja ćwiczę bardzo dużo galop i kurs. Lubię bardzo galopować już wszystko tak robić, galopować, galop, galop i galop. Lubię też jeżdżę czasem sama, już bez ląży. I to już dzisiaj na no wszystko. Daję głos mojej koleżance. Mam na imię Gaja i też jeżdżę na koniach, Mam dwa konie, Wirka i Bajka. Bajka bardzo lubi ja i bardzo lubię, jak się ją drapie po brzuszku. Kiedyś mi pani powiedziała, że od mojej stajni, że, że Bajka położyła się na plecach bo i chciała, żeby ją ktoś podrapał po brzuszku, bo ją swędziało. Więc pani ją podrapała. A ta, wstaje, a ta wstaje i nie wiem co robi. Potem. A ja bardziej wolę jeździć na wirku, który jest mniejszym koniem od bajki i, i on jest. I on jest taki w plamki w, korze, w kolorze karmelu, które są, to i ja na nim wolę jeździć. Ja w, staj, ja w mojej stajni mam ponad 40 koni i do usłyszenia. Bo ja Dziękuję. Dziękuję bardzo za te, za te przemyślenia o koniach. I cóż, lecimy. lecimy dalej. Ale galopem, lecimy czy kusem, Helena? Galopem. Galopem, właśnie. Galopem. galopem do następnej części naszego podcastu. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie.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 Ale jest ciepło, fajnie Powiem wam, jaka historia mi się w ogóle przydarzyła Ostatnio idę sobie plażą Idę, idę, idę Mam taką fajną koszulkę mm, Nie tylko dla Orów. Kropka org Z takim fajnym orłem i w ogóle I podchodzi do mnie taka dziewczyna Z dwójką dzieci i mówi Hmm Ja chyba gdzieś coś słyszałam Czy pan jest tym Sławnym Filipem? Redaktorem? A ja mówię ani nie jestem sławnym, ani nie jestem redaktorem, ale tak, oczywiście, jestem Filipem. No i tak pogadaliśmy chwilę, pogadaliśmy chwilę. I koleżanka powiedziała mi, wiesz co, ja mam fajne foremki, łopatki, bo tam w podcastach mówiłeś, lubisz kopać, czy może chciałbyś się spotkać i pokazałabym ci moje foremki i, i łopatki, a ja mówię, mmm, w sumie to z obcymi kobietami się tak nie do końca spotykam od razu, ale mówię, czemu nie. No, można się spotkać gdzieś na neutralnej, na, gdzieś na neutralnej yy, plaży albo ewentualnie na jakimś tutaj yy, kawałku yy, piaszczystego terenu. No i można pogadać o nowych trendach yy, w, w formkarstwie i w budowaniu zamków na piasków, no i ucieszyła się bardzo. Yy jej dzieci także, bo podobno też to gdzieś tam coś słuchały. W każdym razie, w każdym razie y, widzicie, człowiek sobie idzie na plaży, taki całkowicie anonimowy, y, całkowicie oderwany od świata, zapatrzony w horyzont, a tu nagle y, ktoś do niego podchodzi i mówi hmm, ja cię znam, ja cię poznałam po głosie. Chociaż dziwne to, bo przecież okej, okay, czasem mówię sam do siebie, ale nie wiem skąd ona mnie poznała po głosie. W każdym razie, w każdym razie bardzo miło. Blondynka tak mniej więcej 1,63 m mówiła coś po angielsku non stop, ale potem przeszliśmy płynnie w Polski. Takie ma naleciałości poznańskie, coś chyba mam wrażenie, ale chyba nie jest z Poznania, chyba nie jest z Poznania. Bo jak powiedziałem jej potem, że może skoczymy jakieś dobre pyrki z gzikiem zjeść, to nie do końca wiedziała o co chodzi. W każdym razie, w każdym razie ma dzwonić zaraz, ma dzwonić zaraz. Jest piękny plażowy dzień i powiedziała właśnie, że dzisiaj zadzwoni i umówimy się właśnie na... Wymianę spostrzeżenia, apropo foremek, łopatek i różnych innych piaskowych yy, narzędzi. Zatem widzicie, widzicie podcasting to nie tylko samotne siedzenie na plaży, nagrywanie do gąbki i patrzenie w horyzont, ale też jest związana z tym yy, sława. Sława i rozpoznawawalność. Więc yy, kto wie, co z tego będzie? wie, co z tego może być. Ale wiecie, Dola samotnego podcastera nie jest najlepszym wyjściem. No, znaczy w studio, kiedy pali się lampka on air, taka czerwona i, i się nagrywa, to tak. To trzeba w studiu być samemu. Trzeba w studiu się skupić, trzeba w studiu dać z siebie po prostu wszystko. No ale potem już jak się wejdzie, zejdzie w zasadzie z, nazwijmy to z foni, no to wtedy, wtedy możemy Zlizywać miód, poznawać nowe osoby i po prostu rozdawać autografy. Za chwilę mówiła, dziewczyna będzie dzwonić i coś wspominała o autografie, że chciałaby autograf. i No i cóż, i tak sobie gadamy. Gadamy sobie i gadamy. Zatem ja lubię sobie z dziwnowagadać. gadać. Przez telefon i różne takie rzeczy Oczywiście dała mi telefon Zagadaliśmy, powiedziałem też, że też mam fajne foremki Że też mam łopatkę, która tak łatwo się nie łamie I w ogóle Napisała mi swój numer na piasku Zdążyłem go zapamiętać, zanim fala go zmyła No i o to chodzi, żeby poznawać nowych ludzi Ale w tym wieku, którym jestem A jest to już wiek sędziwy ludzi się poznaje i lepiej, żeby zostawali na dłużej. Albo na zawsze. Albo w ogóle, żeby zostali. bo No bo w tym wieku to to już... odzwoni, dzwoni, dzwoni, dzwoni. Odbierz. Odbierz. Dzień dobry. Proszę pana, moment, może ja pana przełączę. Dzień dobry. Jeszcze sekunda. Słyszę. Bardzo dobrze. Czy Muzyczki Muzyczki Muzyczki Muzyczki Muzyczki Muzyczki Taką! Z Muzyczki prawie Muzyczki Muzyczki Muzyczki Muzyczki Muzyczki prawie Muzyczki Chciałem się spytać z dziewczyn, jak y, szalony weekend z szalonym wujciem wariatunciem. Gaja najpierw, y, będziesz trochę tęsknić czy nie bardzo? Będę tęsknić. A co najbardziej z wujem lubisz y, bzikować? Wygupy! Wygupy! Helena, chciałem się spytać, czy też będziesz trochę tęsknić ze wujem? Bardzo będę. Aha, no to bardzo mi miło. Chciałem się spytać, jaką atrakcję najbardziej y, lubiłeś podczas tego naszego długiego, długiego weekendu. Jak szaleliśmy razem. Aha. Czyli słyszycie Państwo, dziewczyny szaleją za mną, a ja lubię szaleć z dziewczynami. Tak to już jest. Ym, niestety nie mogę za Wami za bardzo zaszaleć, ale myślę, że yy, tak na co dzień oczywiście. Ale myślę, że jak się spotykamy, to jest zawsze fantastyczna zabawa i fantastyczny yy, taki yy, fan, jak to mówią po angielsku. Yy, no i cóż, yy, kusujemy już tak bardzo powoli ku zakończeniu podcastu. Dziękuję wam jeszcze raz, dziewczyny. Jeszcze się spotkamy, pewnie będziecie mi tutaj kiwać. Chciałem się tylko spytać, um, czy będą potrzebne chusteczki takie do, um, do oczu, czy będziecie płakać za wujem? Nie ma. Gajka nie ja będzie? Ja tam, ja też. Też, nie, nie ma co płakać, nie, bo ja znowu niedługo przyjedzie i no, no, będziemy bzikować. Kiedy? No, albo zanim pojedziesz z babcią do rewala, albo zaraz po rewalu. Ja to bym, przyjadę. Więc ten, więc zobaczymy co i jak. Zatem dziękuję i już takim wolnym kłusem zmierzamy ku końcu tego podcastu, bo już gadamy i gadamy i gadamy, tak. dziękujemy i gadamy, non stop. Dziękuję dziewczyny. Bardzo bardzo dziękujemy. Mhm. Bardzo dziękujemy. Dobra. Słuchajcie podcastów nie tylko dla or. Pieróżaczki, papieżaczki, pieróżaczki, papieżaczki. Ciężkie życie mojej siostry, nawet jak jest na wakacjach, to pracuje. Chciałem się spytać, testy basy, to po ile? Kilo? Nie pamiętam. Dlatego zamawiam, proszę pana. Aha, dobrze. Chciałbym się spytać może coś innego. Słyszałem, że sytuacja polityczna w Polsce, wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku. To, że była wielka impreza NATO, to zawdzięczamy Rewiczowi, dobrze? Słyszałem? Tak, dokładnie, tak jak pan myśli. A Jarosław Kaczyński generalnie jako pierwszy poleciał w kosmos i generalnie też to jemu zawdzięczamy wynalezienie polonu. Światła. Polonu i światła i żarówek i koła też. Tak, tak, tak. Chciałem się spytać, dlaczego prezes Kaczyński w swoim ostatnim pytanie, już nie będę tutaj przeciągał, w swoim, że tak powiem, wystąpieniu pominął prezydenta Dudę i panią prezydentową Szydłową. W ogóle tylko mówił Antoni i Antoni. Szydłowa jest premierowa. Tak, no. Natomiast Antoni, myślę, że to jest jego bratnia dusza, bo przecież razem podbijali świat i wynaleźli to koło razem i tą żarówkę razem i na księżyce razem polecieli. Myślę, że też w, w jakimś, myślę, że też wakacje razem spędzają i na pewno tam teraz debatują o kolejnych nowych wynalazkach. Słyszałem, że fermy kotów też mają. Być może, nie tak. byłam, nie widziałam. Dobrze. Podsumowując, PiS, im się wszystko udaje. No, dokładnie. Tak. To jest Ale. po prostu dobra zmiana. Dobra zmiana. I tym magicznym stwierdzeniem kończymy dzisiejszy podcast Dobra zmiana. Tak? Jeszcze coś? Nie, nie, nie, nie. My o piersiach z kaczki, wiesz? Aha. Dobrze. Dziękuję. A co to jest Czego dusza pragnie? Dobry wieczór. Jestem z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czy płaci pani abonament radiowy? Ja? Wobec tego muszę skontrolować pani odbiornik. Moje radyjko? To jest nakaz. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Czas zakończyć ten podcast. Czas zakończyć ten weekend. Ale... Nie może być tego weekendu bez dobrej muzyki, bez dobrego samochodu. W tym wypadku mam samochód, nazywa się Opel Adam. Rewelacja, rewelacja, po prostu przepiękny samochód. Małe takie, nazwijmy to, guwienko. Moja, moja mama miała Alfa Mito i to jest tego typu samochód. Przepięknie zrobiony, odszyty i chyba ma wszystkie bajery świata. W drodze do nad morze, o, wytestowałem wszystko klima, skóry, bajery naprawdę przepiękny, ale najważniejszą rzeczą w takim samochodzie jest synchronizacja muzyki z iPadem, czyli poprzez, poprzez Bluetooth, włączmy sobie iPada włączmy sobie tutaj i żegnam się z Wami moim odkryciem ostatnim czyli Avalanches i Frank Sinatra, rewelacyjny utwór, zapalamy furę 1200 silnik, 4 cylindry, żadnego tam down, downsizingu e, i klekota, klekotających trzech cylindrów. E, zatem e, dobra muzyka musi być. E, duża prędkość e, w drodze, nawet może 170. E, więc, więc teraz będę już spokojnie jechał, bo nie spieszy mi się aż tak. A wtedy chciałem mojej dziewczyny jak najszybciej zobaczyć więc więc pojedziemy spokojnie z nadmorza do Berlina bo z Berlina sobie pożyczyłem samochód do Berlina przyleciałem, bo taniej bo, bo bliżej chociaż może bliżej, nie, chyba to samo co z Poznania chociaż cholerka wie cholerka wie, w każdym razie um, lubię lubię jeździć samochodem bardzo lubię w Dublinie, nie mam samochodu bo straszne korki, kiedyś miałem ale poszedł między ludzi no bo naprawdę straszne korki i po co, i po co, i po co się męczyć, więc yy, tak jak powiedziałem, żegnam się z wami, żegnam się z wami piosenką avalanches, nowa, Frank Sinatra, to ostatnio mi chodzi po głowie, zatem lecimy, lecimy, ale najpierw trzeba dojechać, zatem w drogę, dopinamy pasy. Dzieciaki. Tak, super utwór i polecam wszystkim na drogę. Jest dobry bit dobry power tego utworu. To ten podcast nadmorski dziwnowsko między zdrojowski kończymy w bardzo dobrych nastrojach i z dobrą muzą. Right over here, man. Right to the, left. Where are all the people there. It's good. Słuchajcie teraz podcastu tylko dla nie, nie tylko. Nie tylko podcastów dla orów. Nie tylko dlaory. Nie tylko dla orów. Słuchajcie. Nie Nie T tylko podcastów dla tym tak? Podcastu <coughs> You to <haven't coughs> <okay>. <Damn>. Calypso. What did they say? Ah, Frankie Sinatra Ah, Frank Sinatra Frankie, my boy, don't know You have a perfect voice to sing Calypso What did they say? Frankie, my boy, don't know You have a perfect voice to sing Calypso Office worker, office worker What did I say? Ah, Frankie Sinatra. Ah, Frankie Sinatra. Frankie, me boy, don't know you have a doofy voice to sing What did I say? Frankie, me boy, don't know you have a doofy voice to sing like so. I'm so high, you're so high. If I take another step, then I. From the days Frankie Crocker, from a stocking stock known for his Illy right hook to make rocky block. That's no poppy cock pirate. You can keep it irie, or you can keep, an Diley, we'll keep it irie, Kylie. keep a 100. From the hikes and the lights, selling and coffee, muffin. I want that head bang a bully for that ass. Fuller we'll give a bully ten nukies for the cash. Dash, the tour so on a marathon, or maybe he goes to Calypso like Farah or oh, Frank Sinatra man <laughs> się to przeklęte radio. Zaraz łapie, pięknie. Nie zawsze one bezbożniku, a masz! Za szacunku dla starszych. Do, do widzenia do... Man. Dziękuję za bateryjki. Nie tylko dla Orków Filip jest z Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orków Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orków Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orków Słuchajcie podcast, nie na Czerwony Tylko dla Orków Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orków żeby odbywała, myślę, że nie tylko dla orów, tak, to był właśnie legendarny. nie tylko nie pamiętaj w czasu tylko nie tylko, <tors> <tors> nie tylko dla orów, Filip szalał i tylko na szaleje, nie tylko dla orów, dalej, nie tylko dla jest... orów, Król Polski Inaczej nie można nazwać Filipa. Sami Sam słyszałeś zresztą. Król Polski Opoczniak. nie tylko Słuchajcie, może to ma coś wspólnego z tym Radykiem! Co myślisz, Anusiak? Nie ma pojęcia. Nigdy nie słyszałem czegoś podobnego. Faktycznie! Brzmi to jak jakieś fale kosmiczne. Też czegoś podobnego nigdy nie słyszałem Cieszę ja słyszał Gdzie? Ksiądz Dzięki Bogu W końcu cisza Kyrie Eleison Bateryjka się wyczerpała